Muchas To rzeczywiście może wydawać się dość odległy, ale ja się postaram Państwu tutaj może nie tylko udowodnić, co przedstawić, że w dalszym ciągu potrafi szokować, w dalszym ciągu potrafi zadziwiać i jeszcze tak naprawdę ostatnie słowo w kwestii naszej wiedzy na temat tego, co działo się ponad 800 lat temu. W Europie, bo tak możemy powiedzieć, w Europie, tam na Bliskim Wschodzie, bo ta Europa wtedy sięgała troszeczkę dalej niż dzisiaj, no nie wiemy jeszcze wszystkiego i jeszcze ostatnie słowo historycy w tej kwestii nie powiedzieli. Ja może pozwolę sobie jeszcze zacząć od dwóch słów takiego sprostowania, a mianowicie doktorem jeszcze nie jestem, a przyjechałem tutaj do Państwa tak zupełnie prywatnie i absolutnie nie występuję tutaj jako pracownik tej instytucji, w której no, rzeczywiście pracuję od poniedziałku do piątku. Drodzy Państwo, temat obronie wypraw krzyżowych, no i jedna osoba znajdująca się na sali mogłaby zastanawiać się nad tym, dlaczego tak umiejscowiony temat, dlaczego takie sformułowanie w obronie wypraw krzyżowych, czy w ogóle tych wypraw krzyżowych my musimy bronić. Przecież to jest po pierwsze wydarzenie podległe praktycznie nie mające, jakbyśmy mogli stwierdzić, żadnego wpływu na dzień dzisiejszy, a po drugie, no, uginające się y, półki księgarskie y, oraz zainteresowanie y, tematyką związaną z wyprawami krzyżowymi raczej świadczy o czymś innym, że no, niespecjalnie trzeba obronić wypraw krzyżowych w momencie, kiedy potrafią one być inspiracją przykładowo dla y, muzyków, y, kompozytorów. Ja tutaj mówię teraz o pewnej y, jaki się narodził na Pomorzu Zachodnim i efektem, efekcie, który w postaci płyty CD z muzyką tutaj został zaprezentowany jakiś pół roku, półtorej roku temu, chodzi o płytę Deora poświęconą wyprawom krzyżowym. To raczej świadczy o czymś innym, o zainteresowaniu o pewnym fermencie, jaki towarzyszy wyprawom krzyżowym, ale ten Wzrost jest, można by powiedzieć, podyktowany sytuacją, jaka, w jakiej Europa się aktualnie znalazła i ogólnie cywilizacja europejska. Znajdują się w obliczu wsparcia cywilizacji, rzeczywiście no nie ma tutaj Myślę, że specjalnie trzeba udowadniać, żeby pokazać, że na Bliskim Wschodzie te starcie cywilizacyjne ma miejsce i tutaj zwłaszcza amerykańscy historycy to bardzo mocno prezentują. To powoduje, że następuje pewna rewizja poglądu dotyczących wypraw krzyżowych. Druga sprawa, o której niechętnie mówią media liberalne, a mianowicie o zagrożeniu tożsamości etnicznej Europy, która również powoduje pewien wzrost zainteresowania wyprawami krzyżowymi. Ale te wyprawy krzyżowe doczekają się pewnej rehabilitacji również w podręcznikach historii z jeszcze jednego powodu, a mianowicie dla kręgów zainteresowanych integracją europejską one są pewnym argumentem na rzecz tej integracji, ponieważ pokazują w doskonały sposób jedność Europy w czasach średniowiecza i nawet osoby niechętne samej idei Krucja, nawet osoby niechętne chrześcijańsku, no, stwierdzają, że w tych Wyprawach Krzyżowych niekoniecznie wszystko było takie bardzo złe. Niewątpliwie również wpływ na e, zmianę sposobu patrzenia na Wyprawy Krzyżowe mają ostatnie odkrycia. Odkrycia, które może nie są jakąś straszliwą rewolucją, jak to informowały media, ale które mimo wszystko do powolnej rehabilitacji zakonu templariuszy. Ja tutaj mam na myśli e, odkrycie dokładnie jednego dokumentu przez panią profesor Barbarę Frel, e, która e, no, natknęła się w archiwach watykańskich na dokumenty wskazujące, że e, papież Klemens V e, już po e, osądzeniu zakonu przez króla Francji Filipa V e, stwierdził, że zakon e, był w sumie niewinny, a wielki niższy został niesłusznie skazany na śmierć. Proszę Państwa, więc się powiedzieć, że ogólnie o ile w sferze badań naukowych odeszliśmy od takiej tendencyjności ideologicznej prezentowanej przez czy to komunistów, czy ewentualnie wcześniej jeszcze przez XIX-wiecznych wolno o tyle ona występuje ciągle, jest bardzo mocno widoczna w sferze publicystyki historycznej. A więc, jeśli sięgnęlibyśmy do konkretnych książek historycznych, to te wyprawy krzyżowe już tam niekoniecznie są postrzegane w bardzo negatywny sposób. Jeśli zejdziemy z tego kładu dyskusji naukowej na poziom publicystyki, zauważymy, że tutaj już może się pojawiać szereg różnych zarzutów pod adresem tych, którzy wzięli udział w tych prawach krzyżowych, czy nas jako spadkobierców idei deinkurucji albo tak, jakbyśmy powiedzieć ogólnie o Europejczykach. W każdym razie, żeby nie było tych głosów ja może tutaj powołam się na konkretny przykład i dzisiaj zresztą tak będę starał się to tak, moje wystąpienie tutaj prowadzić, żeby Państwu zwrócić uwagę na pewne publikacje, bądź negatywnie, bądź ewentualnie pozytywnie książka James'a, Połka amerykańskiego publicysty, ilustrowana historia mordów i okrucieństw religijnych wydana w 2003 roku, która już w pierwszym rozdziale zaczyna się od wypraw krzyżowych i oczywiście zwróca całą odpowiedzialność na te wyprawy na kościół katolicki, chrześcijaństwo, więc w następnych rozdziałach możemy się zapoznać już w tym momencie z mrokami średniowiecza, z dawnych książek komunistycznych o tym, jak to palono czarownicę na stosie, jak inkwizycja działała straszliwie, jaki i terror wprowadzała i różnymi tego typu rzeczami, które sprowadzają się do tego jednego mianownika, mianowicie, że jeśli mamy do czynienia z kimkolwiek działaniem podszytym ideą religijną, automatycznie jest ono fanatyczne i automatycznie podduje zbrodnie. No, ciężko szukać w książce Jamesa z zbrodni Polpota i tego, co się stało w Kambodży, ale myślę, że tutaj przecenialibyśmy tego amerykańskiego publicysty zdolności jego pojmowania spraw historycznych. I To, na co chciałem tutaj przy tej okazji zwrócić uwagę, to to, że krytyka wyprawa Krzyżotek zazwyczaj za nią skrywa się teofobia. Ta teofobia, która może przybierać najprzeróżniejsze yy, oblicza, yy, jest to nienawiść do samej religii, do, do Boga, do wszystkiego co łączy się z wiarą, a zwłaszcza tutaj trzeba to podkreślić, co łączy się z chrześcijaństwem, które jest tutaj ulubionym, można to tak powiedzieć, chłopcem do bicia yy, postępowych środowisk yy, intelektualnych, Zachodniej, zachodniczej, ewentualnie stanów zjednoczonych. Drodzy Państwo, o tym krótkim wstępie ja może przejdę tak najpierw do omówienia pewnych obszarów, do omówienia króciutko głównych przeciwników wypraw krzyżowych, którzy w tej publicystyce starali się reprezentować ten wysiłek Europy w zdobycie Bliskiego Wschodu, a później postaram się króciutko omówić najcięższe zarzuty, jakie padają pod adresem tego procesu historycznego i no, nie wiem, czy może udowodnić, czy mogę się tutaj posłużyć słowem udowodnić, ale na pewno ewentualnie zastanowić się, zwrócić Państwa do zastanowienia, czy rzeczywiście te argumenty, czy te wnioski tych przeciwników są słuszne. Jak już tutaj Pan we wstępie stwierdził niewątpliwie za można określić, jaki ten pierwszy obszar, czy ewentualnie pierwszą grupę krytykuł wypraw krzyżowych intelektualistów związanych z kremiem tzw. politycznej poprawności. To bardzo specyficzna grupa ludzi o najprzeróżniejszych poglądach, która wpisuje się w funkcjonowanie tzw. Szkoły Frankfurckiej. Jest to taki dość specyficzny kierunek filozoficzny prezentowany przez takich myślicieli, takich filozofów jak Karl Markus, jak Max Horkheimer, jak Jürgen Habermas, jeszcze paru innych, którzy stworzyli koncepcję tzw. rewresywna tolerancji. A mianowicie, czym miałaby być ta represywna tolerancja? Jest to taka modyfikacja marksizmu. Mianowicie ona dzieli całą rzeczywistość społeczną na zawsze na dwie grupy, tak jak to robili wcześniej komuniści, jak to robili marksiści, mianowicie, że są ci, którzy wyzyskują, i ci wyzyskiwani. Tutaj sprawa się troszeczkę odwraca, mianowicie są prześladowani i prześladujący na takiej dokładnie zasadzie. Omawianie tego wszystkiego, no ja bym powiedzieć, zwracanie uwagi na te grupy, później nazwane grupami mniejszościowymi, które podlegają rzekowem represjom większości, które są traktowane jako te upośledzone, które trzeba z zaangażowaniem, tym lewicowym zaangażowaniem bronić. Te działania tych grup mniejszościowych, one są moralnie usprawiedliwione zdaniem Markusa, Horkaimera czy Cabermasa i mogą się odwoływać, mogą sięgać po środki, które są tak zwanymi środkami poza A więc mniejszość nie musi tutaj w tym przypadku przestrzegać żadnych specjalnych zasad. Ona w momencie, gdy czuje się zagrożona, może sięgać po środki niejednokrotnie drastyczne. Ja muszę zwrócić uwagę, że, że no ta lekcowa myśl, która doprowadzi w pewnym momencie do rewolucji 68 roku w Europie i tej zmiany pokoleniowej, ta myśl, która została określona przez myśliciela polskiego pochodzenia ze z Stanów Zjednoczonych Teodora Kaczyńskiego, tak zwaną, tak zwaną koncepcję lewactwa. Ona się po prostu zasadza na tym, że ktoś, kto się czuje zagrożony przez większość ma zawsze prawo moralne do tego, żeby tą większość starać się zastraszyć, czy zmusić do liczenia. Tutaj, dlaczego ja o tym mówię? Kwestia jest bardzo prosta. Mianowicie Szkoła Frankfurcka wyszła z założenia, że takie zadrute ziarna myśli, zadrute ziarna pewnego sposobu myślenia tkwią konkretnie w koncepcjach europejskich, tkwią chrześcijańskich w sposobie ułożenia hierarchii europejskiej, a więc moglibyśmy stwierdzić taki mniej więcej ciąg myślenia, że mamy krucjaty, jest to dziedzictwo białej Europy, a to się równa nietolerancja, dominacja, wyzysk, ostatecznie to, co zawsze było największym straszakiem szkoły frankurskiej, a więc faszyzm. I tutaj dochodzimy do takiego prostego podziału, a mianowicie, że krucjaty, to tak naprawdę jest wstęp do tego, co się w Europie stało w latach 20, 30, XX wieku i co zakończyło się drugą wojną światową. A więc w tym przypadku nie można po prostu mówić o wyprawa krzyżowych w pozytywny sposób, nie można bronić krucjat, nie można pozytywnie mówić o tych, którzy w tych krucjatach wzięli udział, ponieważ jest się w tym momencie automatycznie podejrzany jako osoba sprzyjająca takiej na nie innej koncepcji politycznej XX wieku. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj no, mamy do czynienia z takim totalnym ahistoryzmem. On był prezentowany przy okazji rocznicy. ostatniej, które miały miejsce, to były dwie takie potężne rocznice. Rocznica Pierwszej Wyprawy Krzyżowej, dodacie do Jerozolimy i oraz rocznica III Kulcjaty i Zdobycia Konstantynopola. W tym czasie przez prasę zwłaszcza anglojęzyczną, się, przetoczyła się może nie dyskusja, ale zostało opublikowany szereg artykułów na temat tych praw krzyżowych, których właśnie ten punkt widzenia był bardzo często akcentowany, że te Bizancjum zostało zniszczone, a to w sumie no, potem doprowadziło do tego, że w tej Europie doszło do II wojny światowej, bo tak się to mogli spłycić do takiego, dokładnie, do takiego dokładnie poziomu. Myśl w tej koncepcji kurcja to agresja, tylko i wyłącznie agresja, ale ja się Państwo postaram tutaj w pewien sposób udowodnić. No, czy, czy ewentualnie bronić tego poglądu, że Krucjaty tak naprawdę były obroną Europy, a nie przejawem agresji europejskiej, że Krucjaty to niezliczone ofiary, tak jakby inne procesy historyczne nie łączyły się z potężnymi ilościami ofiar, to wyłącznie sterty trupów, to fanatyzm religijny, który doprowadza zawsze do najgorszych rzeczy całej historii. Proszę zwrócić uwagę, że ta koncepcja się idealnie wpisuje w to, o czym przed momentem mówiłem, w tą pracę John Jamesa Hooka ilustrowana Historia Mordów i okrucieństw religijnych. W każdym razie kończąc jako ten fragment mojej wypowiedzi można było stwierdzić, że tutaj za wszelką cenę Myśliciele, bądź ewentualnie publicyści, którzy piszą na temat wypraw krzyżowych, z tego punktu widzenia starają się doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie starają się przyłożyć szablon dzisiejszy, szablon praw człowieka, szablon dzisiejszego liberalnego ładu prawnego do dawnych czasów. To doprowadza często do naprawdę groteskowych sytuacji, do takich sytuacji, w których Hugo Kapeta czy Karola Wielkiego się oskarża o to, że nie przestrzegali praw człowieka. No, nie przestrzegali, bo ich po prostu nie znali, no, ale tutaj z tymi publicystami czy z ludźmi związanymi z polityczną poprawą, jest bardzo ciężko dyskutować na ten temat. Druga grupa przeciwników, to przeciwnicy, którzy po części łączą się z tymi poprawnymi politycznie, a mianowicie to ci, którzy wychodzą z założenia, że wszystkie historyczne drogi Europy ostatecznie prowadzą do Auschwitz, które ostatecznie kończą się w kolokach, tam ostatecznie doprowadzają do zagłady Żydów. Tutaj można by było kilku takich pisarzy czy publicystów wymienić, m.in. Lernera, który opublikował książkę Krucjaty tysiąc lat nie na jako polemika z pracą katolickiego historyka Franco Carpiniero, w Polsce niestety znanego raptem z dwóch książek, że tak możemy powiedzieć. Książki poświęconej islamowi, ja ją bardzo gorąco polecam, oraz książki poświęconej inkwizycji. O tej książki obalają pewne mity. Pierwszy z nich jest to mit tego, że wyprawy krzyżowej w ogóle ten front cywilizacyjny, jaki przebiega pomiędzy chrześcijaństwem a islamem zawsze wiązał się z tym, że te dwie kultury pałową wzajemną nienawiścią do siebie. Cardini nie zostawia suchej nitki na tej koncepcji, udowadniając, że pomimo walk, pomimo wojen Europa... I świat islamu potrafił żyć w przyjaźni, potrafił koegzystować, następowała wymiana kulturalna i ekonomiczna i praktycznie te lata wojny niespecjalnie specjalnie się cieniem na współpracę tych dwóch cywilizacji. W drugiej Kardini obala mit Inkwizycji jako zbrodniczej organizacji, która od czasu poświecenia była w ten sposób po prostu pokazywana przez epigorów, Woltera i, i, i innych filozofów y, tego okresu. W każdym razie, jak na Starał się w tej książce pokazać, że tak naprawdę te krucjaty to był wstęp do y, Nienawiści, która rozlała się szeroko po całej Europie. Ta Nienawiść miała przede wszystkim dotykać y, dotykać Rzymów. Y, ja się postaram w późniejszej części ustosunkować do tego i pokazać Państwu, że wcale tak po prostu nie było. Y, no, jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o samego publicystę, no to nie ma się tej Czemu specjalnie dziwić, on jest silnie związany z Lewicową y, Partią Demokratyczną działającą we Włoszech, która odpowiedzialna była za szereg działań antypapieskich, jeszcze za pontyfikat Jana Pawła II, a ostatnio również za te incydenty, które miały miejsce w Italii. Y, z, Działam Benedykta XVI. Jest to osoba, która specjalizuje się w swojej publicystyce w tropieniu po prostu faszystów i praktycznie ogranicza się ona do tylko i wyłącznie tego jednego elementu. Innym przykładem, troszeczkę odmiennym od samego gadalernera, jest izraelski pisarz Amos Oz. Jego punkt widzenia jest również związany z tą polityczną poprawnością, z tym, co ona prezentuje, a mianowicie on również w swoich książkach, które niekoniecznie dotyczą tylko i wyłącznie wypraw krzyżowych, postrzega ten fragment historii Bliskiego Wschodu i historii Palestyny jako no, równoznaczny późniejszemu europejskiemu no Co można powiedzieć? No, jest to, jakby to powiedzieć, specyficzny punkt widzenia człowieka, który był w tej, a nie innej cywilizacji. Ja nie mam specjalnego, specjalnych pretensji do tego, tego pisarza, że patrzę na to w ten, a nie inny sposób. Jego pisarstwo jednakże, chciałbym, żeby Państwo pamiętali, jest pisarstwem ahistorycznym. Ono się wpisuje w taki nurt hakgaty, opowiadania o historii, które niekoniecznie musi być mocno zakotwiczone w źródłach historycznych, a mianowicie ono jest okraszane bardzo często pewnym z punktem widzenia takim bardzo subiektywnym uczuciami tym, co pisarz czuje, że tak to po prostu wyglądało, bo to po prostu pokazuje jako taką obiektywną rzeczywistość, jak wyglądały wyprawy krzyżowe i to nie ma specjalnego odniesienia do tego, jak wyglądają przekazy źródłowe na ten temat. Tutaj można no, zacytować wręcz jeden z, jedną z wypowiedzi, że wizja chrześcijańskiej Jerozolimy stała się jednym z czynników powodujących, że antysemityzm stał się nieuleczalną chorobą europejską. Praktycznie sprowadzając, tak powiem, sprowadza cały potężny proces historyczny trwający 200 lat do wyłącznie poziomu relacji do jednej grupy ludności, o której no, Państwo za moment sami będą widzieli, która, która tak naprawdę, zwłaszcza na terenie Wielkiego, na, na terenie Bliskiego Wschodu, niespecjalnie po pierwszym tym przyjściu europejczym odczuwała to, że coś się zmieniło i była otoczona no, szeregiem różnych przywilejów i różnych e, możliwości e, rozwoju. Innym przykładem jest tutaj amerykańska pisarka Karen Armstrong, która napisała tą potężną monografię Jerozolimę, e, miasto trzech religii, w którym również jest zawarty ten pogląd, że Krucjaty to wstęp do Holokaustu yy, i w której wyraża radość z tego, że tak naprawdę no, one się zakończyły zupełną religijną i polityczną klęską Kościoła, że dobrze, że one się nie powiądły, dobrze, że te państwa chrześcijańskie tam na Bliskim Wschodzie upadły, bo od tego momentu sprawa jest po prostu załatwiona i można było na tym Bliskim Wschodzie odetchnąć. Yy, no, ja myślę, że już yy, sam ten punkt widzenia jest dość kuriozalny. No ona jako Amerykanka, jako osoba, która przynajmniej deklaratywnie korzeniami sięga do Europy, no nie powinna w ten sposób spoglądać na przeszłość i również na ten proces historyczny, jakim są wyprawy krzyżowe. Raczej można by było stwierdzić, że... Te wyprawy krzyżowe rzeczywiście były w pewnym momencie klęską, Rzeczywiście i cesarstwo i papieństwo wyszło z tego procesu osłabione, ale tu nie ma z czego się cieszyć, bo za tymi wyprawami krzyżowymi od razu stoi potężna ekspansja turecka w Europie. Praktycznie automatycznie leży upadek Konstantynopola, o którym Przynajmniej jeszcze jakieś 20 lat temu historycy w Europie Zachodniej no, nie pozwalali sobie powiedzieć nic złego na temat samego Bizancjum, i samego e, tego państwa, e, no, które również dołożyło swoją cegiełkę do tego, żeby się te kurcjaty nie powiodły. No i ostatni przykład takiego właśnie spoglądania, to e, autor demaskatorskich książek o chrześcijaństwie Walter York. Landwein znany z szeregu książek na temat Nowego Testamentu, pomyłek w Biblii i różnych tego typu rzeczy magicznych, że się tak wyrażę, których stara się udowodnić, że to, co do tej pory przez tyle lat sądzono na temat Starego i Nowego Testamentu, to w ogóle są bzdury zupełne. On również wychodzi z założenia, że krucjaty można wyłącznie, zwrócić uwagę na to spojrzenie, wyłącznie rozpatrywać jako... No, rozpatrywać z perspektywy obozu koncentracyjnego w Oświecimiu i zagłady, zagłady Żydów. A to z tego powodu, że było to, był to okrutny proces historyczny, proces, w którym zginęło, zginęło wiele ludzi. Więc tu mamy te, tą drugą grupę niechako. I grupa trzecia to grupa, która, no może dość kuriozalnie zauważyć, że ja ją tutaj zestawiam z tymi dwoma wcześniejszymi, to grupa, która przeprowadzała tak z wewnątrz Kościoła. Mianowicie grupa modernistów, czyli nazwijmy to umownie ta lewica Kościoła, która no, wychodzi z założenia, że tutaj są zupełnie inne powódki, proszę zwrócić uwagę tego ataku. Tutaj nie, nie ma mowy o jakiejś łatwej do zdefiniowania samej teofobii, a o takiej reinterpretacji samego celu Kościoła i jego działania w przestrzeni społecznej, politycznej, cywilizacyjnej. A mianowicie najczęściej ta argumentacja się ogranicza do krytyki względem tak Kościoła Konstantyńskiego, jest związana z krytyką zbytniego politycznienia Kościoła w czasach średniowiecza, tego triumfalizmu średniowiecznego, który pchnął Europę do Krucjat. I wynika jak tej posłużę się cytatem z kardynała Karinze z lutego 1996 roku z przezwyciężenia przeszłości, która jest zła, fatalna, a od czasów Soboru tego II stała się taka rzeczywista, wspaniała, stała się tak zwaną wioską kościoła i tutaj od tego czasu już z takimi wypaczeniami wcześniejszej tej myśli ewangelicznej nie będziemy mieli absolutnie do czynienia. W każdym razie ten punkt widzenia prezentowany, chciałbym tutaj mocno podkreślić tylko przez część duchownych i przez część świeckich katolików. To prowadził w roku 1996, kiedy rozpoczęto przygotowania do liczby ruszowego roku 2000, do usunięcia pomnika praw krzyżowych z placów w Mediolanie i przemiany papieżem Soboru Vatykańskiego II. A więc y, można powiedzieć, że w tych koncepcjach modernistycznych krucjaty stanowią y, ten y, przeciwległy y, kierunek względem Soboru Vatykańskiego II. Y, tak to jest rozpatrywane. Y, no, z szeregiem potępień pod adresem wypraw krzyżowych y, y, no, mogliśmy się zetknąć już w momencie właśnie rozpoczęcia roku jubileuszowego tego roku 2000, w 1999 roku odbyła się dokumenticzna pielgrzymka pojednania trwająca cztery lata, proszę sobie wyobrazić, skupiająca 2000 ochotników z terenów USA i Wielkiej Brytanii, z Europy szlakiem pierwszej krucjaty aż do właśnie do Jerozolimy. Szeroko komentowała tą pielgrzymkę Gazeta Wyborcza z lubością poświęcając swoje drogocenne miejsce na, na to, że przepraszano w trakcie tej ekumenicznej pielgrzymki napotkanych ludzi, muzułmanów, Żydów, chrześcijan wschodnich za zbrodnie krzyżową. Najbardziej powiązane było to, że przytłaczająca większość uczestników tej pielgrzymki ekumenicznej to byli protestanci ze Stanów Zjednoczonych, ze Szwajcarii, z Wielkiej Brytanii, to oni się tutaj najmocniej bili w piersi za katolików i za zbrodnie dokonane przez katolików. Tutaj Gaska Wyborcza cytuje Lindgren z Wielkiej Brytanii, który stwierdza, że krucjaty odbywało się w imię Chrystusa, składało fałszywo świadectwo jego, jego nauce. To jest taki punkt widzenia właśnie, który pozwala na to, żeby stwierdzać, że przeszłe pokolenia robiły same złe rzeczy, natomiast być zupełnie bezkrytycznym względem siebie i wychodzić z założenia, że jest się absolutnie tutaj doskonały. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o tą pielgrzymkę, natomiast również tutaj ten tak zwany meakulpizm i ten... Proces, który następował w dokumencie jubileuszowym z 2000 roku, który wiązał się z sposobem umiejscowienia tego roku jubileuszowego w całym nowym spojrzeniu, tym posoborowym spojrzeniu na, na Kościół, to, to tutaj zostało Zaprezentowanej i jednoznacznie odniesiono się w dokumencie papieskim do wypraw krzyżowych jako metod nacechowanych nietolerancją, przemocą w formach ewangeliz ewangelizujących, tak jakby wyprawy krzyżowe były procesem, który miał na celu przede wszystkim nawrócenie tych ludzi, którzy mieszkali na Bliskim Wschodzie, z czym się po prostu nie można zgodzić. To który miał na celu zdobycie tych terenów, a formy ewangelizacyjne miały później następować na tym terenie. A więc krzyżowcy z mieczem w dłoni nie mieli za zadanie chrzczenia ludzi, czy ewentualnie włączania ich w obręb Kościoła. Tu nie o to chodzi, jest tutaj to zupełnie w fałszywy sposób rozumiane. Oraz tutaj powołano się, że również na taki fakt, że brakowało tym ludziom, którzy w tych wyprawach krzyżowych brali udział, odpowiedniego rozeznania ewangelicznego, ewangelizacyjnych wartości kulturowych poszczególnych narodów. A więc, więc nie rozeznano, jakie tam ludy mieszkają na tych terenach. Nie, poszano, nie było był brak poszanowania wolności sumienia tych osób którym przedstawiano w pewnym momencie wiarę w Chrystusa. Całkowicie można było powiedzieć, że ignorując fakty, jakie następowały już po pierwszej w a mianowicie rzeczywiście masowego przechodzenia na chrześcijaństwo, ujawnienia się tych ludzi, którzy wcześniej byli zmuszeni do odstąpienia od wiary chrześcijańskiej i powracania ich na no, no, Kościoła katolickiego, czy poszczególnych kościołów e, wschodnich. Bo to też tutaj trzeba wziąć pod uwagę. I proszę sobie bo mogą Państwo stwierdzić w tym momencie, że ja tutaj się odważam na krytykę dokumentu e, watykańskiego, kim to ja tutaj jestem, żeby taką krytykę zgłaszać. Ale ta krytyka została e, również e, sformowana przez bardzo wielkie autorytety dla Watykanów. A mianowicie ten dokument skrytykowano i nie zostawił na nim suchej nitki Wittorio Messori, który stwierdził, że po prostu no, makulpizm jest tutaj takim fałszywym podejściem. Jest to przeproszenie za coś, co niekoniecznie w każdym wymiarze było złe. i Jest to wskazywanie praktycznie całej przeszłości Kościoła na potępienie, co może mieć fatalne skutki dla nie chodzi mi tutaj o samopoczucie katolików, ale, ale po prostu podejście, poważne podejście do przeżywania swojej wiary. Również skrytykował bardzo ten dokument profesor Franco Cardini, który już tutaj był przeze mnie wspomniany, który stwierdził, że tezy zawarte w tym dokumencie są zbyt daleko posunięte, a on zbyt daleko gdzie w tych, w tych potępieniach względem różnych procesów, historycznych, w których zaangażowany był kościół katolicki, że nie za wszystko należy przepraszać, bo nie wszystko było absolutnie złe. Ale z drugiej strony dokument spotkał się z niesamowitym zainteresowaniem i z niesamowitym poparciem na przykład e, dość publicysty katolickiego Luigi tego samego, który nie został już suchej na papieżu w Benedykcie XVI po jego wypowiedzi skierowanej nie chciałbym powiedzieć przeciwko muzułmanom, bo, bo na tego nie była przeciwko rozumem e, skierowana, ale tej e, wypowiedzi Rady który w e, której no, zdecydował się na e, taką delikatną krytykę islamu, a mianowicie ten sam Luigi Akatolik wrócił z założenia, że ten dokument jubileuszowy z 2000 roku to jest doskonały dokument, tak trzeba trzymać, w tym kierunku iść i e, e, tak modyfikować e, spojrzenie na Kościół e, właśnie pod kątem tego modernistycznego ujęcia Kościoła jako e, struktury, która ma za zadanie głównie obronę praw człowieka, a nie szerzenie wiary i e, prowadzenie ludzi w kierunku zbawienia. Ja bym chciał zwrócić tutaj Państwa uwagę teraz na to, że ten dokument z 2000 roku on całkowicie unika języka teologicznego. On nie w ogóle nie, nie, nie stara się, nawet nie kusi się o to, żeby tym językiem teologicznym się posługiwać. Jest to język sprowadzony w zupełnie do takiego pojmowania socjologiczno-politycznego, do rozważania celu, który jest celem bynajmniej niematerialnym, ale cel funkcjonowania Kościoła jako właśnie celu związanego z szerzeniem praw człowieka, z walką o równość, z szerzeniem sprawiedliwości społecznej, z tego typu zasadami. Jest to również dokument, który no, w, na, w którym ciężko się jest pogodzić, bo on wskazuje w tym momencie tak naprawdę na niebyt historyczny, na potępienie również takie postacie jak święty Ludwik, jak święty Franciszek z Asyżu czy święta Katarzyna z Sieny, które popierały tą ideę krucjat, które były zaangażowane w ideę praw krzyżowych i które widziały w niej wiele dobra jest to, w sumie, jakbyśmy chcieli to tak podsumować, jest to spór pomiędzy prawdą Chrystusową a prawami człowieka, bo tak byśmy musieli spojrzeć na ten dokument z 2002 roku. Tak naprawdę zaleca on wsteczne stosowanie zaleceń Soboru Watykańskiego II i tutaj tak naprawdę ludzie a katolik, którego już wspomniałem, nawet nie ukrywa tego, że o to dokładnie chodzi. Żeby pojmować całą historię Kościoła Katolickiego, dokładnie tylko i wyłącznie przez pryzmat tych dokumentów, które dotyczą Soboru Watykańskiego II. No ale ciężko, drodzy Państwo, wymagać od św. Ludwika, czy ewentualnie św. Katarzyny Sienny, żeby wiedzieli, co się stanie ileś tam set lat później i że taki Sobor w ogóle będzie miał miejsce, który zredefiniuje całkowicie podejście do Kościoła Katolickiego i do celów jego istnienia na ziemi. Proszę Państwa, i teraz już przejdę do poszczególnych argumentów przeciwko wyprawom krzyżowym. Staram się króciutko do nich ustosunkować. Pierwszy taki argument, który bardzo często jest podnoszony, to argument o tym, że wyprawy krzyżowe były agresją Europy przeciwko wysoko stojącej i bardzo pacyfistycznie nastawionej cywilizacji arabskiej. Ten argument wyrasta w dużym stopniu z niezrozumienia nie, nie wewnętrznej różnorodności islamu i tego, jaki ten islam tak naprawdę jest. Bardzo często ci, którzy się nie posługują, stwierdzają, że no, Ci Turcy, Selbrudżódcy, którzy w tym XI wieku podbili ten Bliski Wschód, no to oni byli nietolerancyjni, to prawda, oni tam burzyli te kościoły, prześladowali tych chrześcijan, zablokowali te możliwości pielgrzymek. ale wcześniejsi wcale tacy nie byli i było wszystko w porządku, te wspólnoty sobie funkcjonowały, nie było po prostu tutaj żadnej, żadnych, jakby to powiedzieć, tarć i, i, i żadnego, żadnych kłopotów. No, ja bym postulował, żeby sięgnąć do pierwszej lepszej książki, do książki znanego profesora Petera późnego świadkuźnego, który on pokazuje, jak wyglądał ten islam wcześniej. I, no i pokazuje, że był on dokładnie taki sam, jak ten selwódzki. Yy, yy, można by było jeszcze tutaj powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, która często nie jest podnoszona, a mianowicie o tym, że islam niekoniecznie musiał yy, mordować chrześcijan. Ta nietolerancja bardzo często była ukryta w ładzie prawnym Państwa Islamskiego, które z góry skazywało wszystkich innowierców na powolną likwidację, a mianowicie na właśnie zmuszenie ostateczne do tego, aby no, po prostu przyjęli oni wiarę w proroka Mahometa. Muszę sobie wyobrazić, że tutaj w sukurs tej właśnie działaniu szło całe prawo małżeńskie, jak i prawo podatkowe tego tego właśnie, tych poszczególnych państw arabskich, które po prostu wyrasta z koranu. Długo można by było tutaj na ten temat mówić, ale praktycznie no, Islam nie musiał dokonywać podboju, nie musiał mordować, aby nie było mowy o naszym dzisiejszym pojmowaniu tolerancji jako czegoś, co zostawia w spokoju ludzi gdzieś tam na pokój, pozwala im kultywować swoją wiarę przez bardzo długi okres czasu. Ja bym tutaj chciał dać przykład koptów egipskich, którzy no, tą swoją samodzielność i to przywiązanie do, do chrześcijaństwa okupili no, wielokrotnymi prześladowaniami i tak naprawdę tylko ich upór nie, trzyma ich przy życiu i to, że oni w tym świecie islamskim mogą funkcjonować. Ale też drugi przykład, Sudanu, gdzie chrześcijanie są bezwzględnie tępieni, pokazuje nam na to, pokazuje nam to że, że tak naprawdę no, ta koegzystencja i to funkcjonowanie chrześcijan w państwach islamskich było niezwykle, niezwykle trudne. Proszę Państwa, tutaj trzeba było również parę słów powiedzieć o tym, jak to dokładnie wyglądało i czy to jest tak, że to Europa była tą stroną agresywną w całym tym konflikcie zbrojnym, który no, w pewnym momencie się rozszalał na tym froncie cywilizacyjnym, a mianowicie... Musimy tutaj prześledzić jak wygląda historia islamu od 632 roku od śmierci proroka Mahometa do 732 roku do bitwy po poitier. Proszę zwrócić uwagę, my zaczynamy od Bliskiego Wschodu, a kończymy po 100 latach na rejonie Francji. Tutaj bynajmniej drodzy Państwo ci ludzie, którzy by na przyjechali na wycieczkę turystyczną czy ewentualnie nie przyjechali do pracy, na Cekwane, tylko przyjemnie po prostu podbić ten kraj. A mianowicie te 100 lat, to jest czas potężnych podbojów. To jest czas podbojów, który już parę lat później zagarnia bogatą Syrię, zagarnia Palestynę, burząc tam chrześcijańskie świątynie. W każdym razie w 640 roku zostaje podbity 10 lat później Persja zostaje zajęta po krwawych i długotrwałych wojnach, które proszę sobie wyobrazić doprowadzają do zespolenia wspólnych wysiłków pomiędzy dwoma systemami religijnymi, które wcześniej rywalizowały ze sobą na tym terenie i które się nie znosiły, a mianowicie Zoroastryzmu i Chrześcijaństwa, które wspólnie opierało się temu zalewowi islamu. Później mamy do czynienia z kolejnymi etapami podboju Afryki Północnej. W 711 roku armia muzułmańska przekracza Gibraltar i rozpoczyna podbój półwyspu Pirenejskiego. Praktycznie w przeciągu paru miesięcy zajmując ten Półwysep Pirenejski i podbijając wszystkie te tereny poza paroma enklawami w górach, aż po, po same właśnie góry. Także do 711 roku mamy potężną część Bliskiego Wschodu, całą Afrykę Północną, gdzie niedobitki, jeszcze kryjące się na Saharze toczą w dalszym ciągu wojnę przeciwko islamowi oraz już część Europy, która zostaje również zagarnięta w tym momencie przez świat islamu. W 722 roku będziemy mieli dopiero z pierwszymi, do czynienia z pierwszymi formami oporu, z, z, małą grupką rycerzy z Kowa, który rozpoczął proces e, rekonkwisty, który będzie trwał e, do e, praktycznie XV e, wieku. E, w 1732 roku e, dochodzi do nieudanej próby podboju e, państwa Franków i do e, zwycięstwa pod Płatię przez e, Karola e, Martela. Więc proszę sobie wyobrazić, te 100 lat to jest praktycznie e, zagarnięcie potężnych połaci terenu, oraz zagrożenie bezpośrednio Europie od strony zachodniej. Ale proszę Państwa Europa została wzięta tuż przed wyprawami krzyżowymi w Kleszcze, również od wschodu. I tutaj parę wydarzeń związanych z tym. A mianowicie 669 rok. Pierwsze oblężenie Konstantynopola trwające do 676. A więc kilka lat to miasto było oblężone. W 717 roku drugie oblężenie Konstantynopola, znacznie niebezpieczniejsze, bo odcinające praktycznie to miasto również od strony morza, od wszelkich dostaw żywności czy ewentualnie napływu ochotników do walki z muzułmanami. W 1071 dochodzi do tragicznego wydarzenia, mianowicie do klęski wojska bizantyjskiego pod Manzikertem, który powoduje utratę bardzo ważnych z punktu widzenia strategicznego terenów, które należały do Cesarstwa Bizantyjskiego. Od tego momentu armia bizantyjska jest skazana tak naprawdę na, wyłącznie na napływ ochotników do walki z muzułmanami z terenów Europy Zachodniej, ewentualnie z Rusi. Od tego momentu traci po prostu tereny, z którym rekrutował się, się trzon swojej własnej armii. W 1075 roku, w 1091 roku cesarz bizantyjski kieruje rozpaczliwy list do, do najpierw, władców, hrabiów, baronów, królów Europy Zachodniej, starając się ich przekonać do tego, żeby oni no, wyruszyli na pomoc Bizancjum, a w 1095 roku poselstwo cesarza prosi o pomoc władców Europy Zachodniej, m.in. papieża w trakcie synodów w Piacenzie. I to jest tak naprawdę ten moment przełomowy. To jest moment przełomowy, w którym następuje decyzja o tym, że zostanie ogłoszona pielgrzymka, proszę pamiętać, pielgrzymka, a nie krucjata, nie wyprawa krzyżowa, bo my tu się często posługujemy pojęciem, które tak naprawdę w Europie się pojawia po raz pierwszy, co udowodnił profesor Carlini w XIII wieku. Wcześniej proszę zwrócić uwagę nazwy, które były wykorzystywane do określenia tego ruchu, który zostaje ogłoszony w przez papieża Urbana II takimi pojęciami jak auxillum albo succursus, a więc pojęciami, które określają obronę nadzwyczajną. I papież, i cesarz, i władze europejscy określają ruch który ma wyruszyć na teren Bliskiego Wschodu terminami, które jednoznacznie odnoszą się do pewnego nadzwyczajnego zagrożenia, któremu trzeba zaradzić. I praktycznie mogliśmy powiedzieć, że ta terminologia, ona tkwi korzeniami już nie tyle w samym pontyfikacie Urbana II, czy pontyfikacie Grzegorza VII, ale jeszcze w IX wieku, kiedy to zagrożenie dotyczyło wyłącznie Hiszpanii. Już wtedy również posługiwano się dokładnie tymi samymi, tymi samymi terminami. Więc tutaj no, raczej ciężko jest powiedzieć i ciężko jest zgodzić się z takim stwierdzeniem, że mamy do czynienia z no, tutaj agresją ze strony Europy przeciwko pokojowo nastawionym, na, nastawionym światu islamu. Bo to jest po prostu zupełny mit, jest to zupełna nieprawda historyczna. Było zagrożenie i Europa odpowiedziała na to zagrożenie. Drugi taki argument to stwierdzenie, że kurcjaty były zaprzeczeniem ewangelicznych zasad chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo się wyrzeka wojny i przemocy, tutaj wyprawy krzyżowe odwoływały się do tego typu właśnie działania i no nie można się na niej z tego powodu zgodzić. No, najbardziej szokujące jest to, że te argumenty są bądź prezentowane wewnątrz Kościoła, bądź prezentowane przez muzułmanów, a mianowicie tutaj tej mogę dać dwa przykłady przedstawiciela ośrodka badań nad obronnością USA, muzułmanina Eksana Ahrawiego, który dokładnie z takim argumentem wystąpił, grożąc Europejczykom, że oni to tutaj nie mogą tak dużo mówić na temat fundamentalizmu islamskiego i tego, że to ci muzułmani nie przestrzegają praw człowieka, bo sami mają na sumieniu właśnie zbrodnie w trakcie wypraw krzyżowych, a te zbrodnie, że te wyprawy krzyżowe były sprzeczne z zasadami Ewangelii, czy ewentualnie intelektualistę muzułmańskiego Khaleda Fołdana Alama, który również wystąpił z takimi argumentami przeciwko chrześcijaństwu, że ono jest po prostu pacyfistyczne, a tutaj wyprawy krzyżowe. Proszę Państwa, powiedzmy sobie szczerze, chrześcijaństwo tak naprawdę nigdy pacyfistyczne nie było musimy tutaj to powiedzieć raz na zawsze. Można się powoływać na Tertuliana, można się powoływać na Orygenesa, na dokument, tradycja apostolska z III wieku, ale to są przypadki odosobnione. I w przypadku Tertuliana bądź Orygenesa dotyczą tych dwóch wybitnych myślicieli chrześcijańskich dopiero w momencie, w którym oni tak naprawdę zaczęli się poważnie oddalać od kościoła katolickiego. I to nie jest żadna rewelacja, co ja teraz tutaj to jest sprawa, która była znana od wielu, wielu wieków. Te... Te argumenty na obalenie tej tezy znajdziemy tak samo w samym Nowym Testamencie, jak i w samej tradycji Kościoła, które nigdy nie potępiało składania przysięgi, a wręcz czytaniec św. Ambrożego chociażby, ale i innych wybitnych chrześcijan z pierwszych wieku chrześcijaństwa, to zauważymy, że wręcz stwierdzało w niektórych przypadkach, że złamanie przysięgi, Przysięgi składanej również przed cesarzem, przysięgi wojskowej, jest również godne potępienia i nakładało kary kościelne za takie złamanie przysięgi. Ktoś z Państwa mógł powiedzieć, no ale jak to? Przecież chrześcijanie nie chcieli składać, w niektórych przypadkach przysięgi w armii cesarskiej. Ale to są dopiero czasy Dioklecjana, to są dopiero czasy dominatu i zmian w tej przysiędze wojskowej, do których wprowadzono bardzo czytelne, czytelne słowa wskazujące jednoznacznie na rozumienie osoby cesarza jako po prostu osoby, użyli w tej armii i było im bardzo, bardzo wiele. U Eusebiusza z Cezarei znajdujemy w jego traktatach taki malutki fragmencik mówiący o tym, że Pan Bóg zesłał cud ulewy w roku 1073, kiedy armia toczy zażarte walki nad Dunajem z barbarzyńcami. Ta armia, jak możemy zinterpretować, Eusebiusza z Cezarei składa się w dużym stopniu z chrześcijan. Dzięki temu armia rzymska pokonała barbarzyńców. My możemy, możemy tutaj znaleźć w martyrologium rzymskim całą masę świętych, którzy byli po prostu żołnierzami i od których nie wymagano rezygnacji ze służby wojskowej, aby byli dobrymi chrześcijanami. To wszystko świadczy, to te wszystkie argumenty no, służą do jednoznacznego odparcia takiego argumentu, że chrześcijaństwo było pacyfistyczne, a z tego też powodu wyprawy krzyżowe no, stanowią zaprzeczenie zasad chrześcijaństwa. No, nie ma tutaj absolutnie e, o tym mowy i nie można się na to e, absolutnie e, zgodzić. Proszę zwrócić uwagę, że chrześcijaństwo jest systemem religijnym, jest religią, która bardzo e, e, w głęboki sposób rozważa związki pomiędzy ludźmi i wychodzi z założenia, że wspólnota ludzka, obojętnie jaka ona jest, ma prawo, od, ma prawo domagania się od niektórych swoich członków, od niektórych ludzi, poświęcenia swojego własnego życia za innych ludzi. I na tej zasadzie, jak mówił ojciec Bawiński, zasadza się funkcjonowanie policji, na tej zasadzie zasadza się funkcjonowanie straży pożarnej, na tej zasadzie również zasadza się funkcjonowanie chrześcijańskiego pojmowania służby wojskowej. Proszę Państwa, gdybyśmy stwierdzili, że chrześcijaństwo jest pacyfistyczne i nie ma prawa do tego, aby żądać od kogokolwiek poświęcania życia, a nie odbierania życia komuś innemu, no to w tym momencie nie moglibyśmy powiedzieć przykładowo strażakowi nie mogliśmy zażądać niego, żeby on wchodził w płomienie i, i, i narażał swoje życie, ratując innych. No ale, jak już powiedziałem, no, taki argument jest, jest on moim przekonaniem argumentem całkowicie niepoważnym i nieposiadającym żadnego uzasadnienia historycznego. Proszę Państwa, kolejny argument, wyprawy krzyżowe stanowił efekt politycznej uzurpacji Kościoła. A mianowicie Kościół starał się na wyprawach krzyżowych wybić, wykorzystać ten proces historyczny do postawienia siebie ponad cesarstwem. I ten proces, no, w sumie nie jest czysty właśnie ze względu na te niezbyt czyste intencje ze strony Kościoła. Powiedzmy sobie szczerze. To prawda, że kurcjaty były elementem rywalizacji politycznej, ale nie tylko Kościoła względem cesarstwa, również cesarstwa względem Kościoła. Ale chciałbym zwrócić tutaj uwagę na kilka takich zazwyczaj przemilczanych przy tej okazji drobnostek, drobnych szczegółów, które się okazują, jeśli je zbierzemy do kupy, że się tak brzydko wyrażę, że ten argument jest całkowicie bzdurny a mianowicie idea Krucja narodziła się jeszcze przed y, upadkiem politycznym Grzegorza VII. Ona się tak naprawdę rodzi nam w IX wieku w łonie y, słabego papiestwa, papiestwa pogrążonego w totalnym kryzysie, y, papiestwa całkowicie zależnego od władzy y, świeckiej, i to nie władzy cesarskiej, która sama w tym samym okresie czasu przeżywa potężny kryzys. To jest pierwsza bardzo istotna rzecz. Pierwszą osobą, która y, myśli o tym ideale zbrojnych pielgrzymek, o y, jakby to powiedzieć, odwołaniu się do poświęcenia rycerstwa i wysłania go do walki z światem islamskim na terenie Półwyspu iberyjskiego, bo papież Jan VIII, który rozważał, czy nie dać rycerstwu pewnych przywilejów, przywilejów duchowych, które mogłyby pchnąć to rycerstwo zamiast bicia się w wojnach prywatnych do walki przeciwko wrogowi cywilizacyjnemu i wrogowi religijnemu. A więc to nie jest moment, w którym Papieństwo chce górować nad kimś, ale moment papiestwa pogrążonego w kryzysie, które rzeczywiście no, jest zatworzone tym, co się w Europie dzieje i tak naprawdę zatworzone jest tym, że nie jest w stanie się temu w jakikolwiek sposób przeciwstawić. I kolejna sprawa w moim przekonaniu bardzo istotna na którą trzeba tutaj zwrócić uwagę, to jest to, czyli o wiele istotniejsze nie byłoby spojrzenie na Krucjaty i przyjęcie poglądu takiego, żeby prawy krzyżowe były próbą naprawy obsutych relacji pomiędzy papieżstwem a cesarstwem. Jeśli byśmy przeanalizowali decyzje, jakie podejmuje papież Urban II na synodzie w Klermą, to zauważylibyśmy jego niezwykłą, niezwykłą mądrość. To nie jest człowiek, który stara się w tym momencie za wszelką cenę postawić na swoim, ale przeprowadza bynajmniej zgniły kompromis, tylko przeprowadza bardzo rozsądny kompromis i podział na władzę duchową i władzę świecką. Ta władza duchowa, władza papieska, będzie reprezentowana w czasie pierwszej krucjaty przez biskupa Ademara z Lecuy. Ale co jest bardzo istotne, biskupa, który nie tylko był oddanym sługom papieża, ale również biskupa bardzo ściśle powiązanego z dworem cesarskim. To jest pierwsza bardzo istotna rzecz. A z kolei ramię zbrojnej tej to jest praktycznie przekazane stronnikom Henryka IV, którego no, moglibyśmy w tym momencie określić jako przeciwnika papieskiego i przeciwnika władzy papieskiej. Więc tutaj raczej nie widzimy chęci, postawienia na swoim, chęci pewnego udowodnienia za wszelką cenę, że jest się tutaj ważniejszą władzą w Europie, a raczej no, po prostu troski o to, co się na tych, czy to ewentualnie na Półwyspie Iberyjskim, czy na Bliskim Wschodzie dzieje. Proszę pamiętać o tym, że Kościół autentycznie w czasach średniowiecza poczuwał się do obowiązku, do obrony terytoriów jako spadkobierca idealów Cesarstwa Rzymskiego. To było zresztą interpretowane, w XIII wieku powstają traktaty, które określają jako jedną z wojen sprawiedliwych, tak zwaną Bellum Romanową, czyli wojnę rzymską, która jest toczona bądź przez władzę świecką, bądź przez władzę duchowną w obronie terytorium, które kiedyś należały do Imperium Rzymskiego. To było autentycznie, bardzo silnie wtedy odczuwane. Więc no, myślę, że raczej pojmowanie wypraw krzyżowych jako efekt politycznej uzurpacji kościoła jest tutaj po prostu nie na miejscu. Kolejny argument z lubością przytaczany przez pieców politycznej poprawności to pojmowanie krucjet jako efektu religijnego fanatyzmu albo pojmowanie Krucjed jako procesu, który doprowadzi do wzrostu religijnego fanatyzmu. I teraz musielibyśmy go króciutko rozważyć, ale no, odwołując się do właściwego rozumienia samego pojęcia fanatyzmu. Fanatikus z języka łacińskiego to po prostu ktoś szalony, ktoś nierozumny, ktoś chory umysłowo. A więc zwrócić uwagę, mamy tutaj próbę określenia całego procesu, religii, spojrzenia na ten proces religijny, polityczny, militarny i przypisania mu automatycznie negatywnej konotacji tylko i wyłącznie ze względu na to, że jego fundamentem, jego podstawą były poglądy religijne ludzi. Najczęściej przy okazji przywoływania tego argumentu związanego z fanatyzmem mamy odwołanie się do ekscesów ludowej krucjaty, ewentualnie do kazań św. Bernarda Sklerwo, albo do nieszczęsnej krucjaty dziecięcej z 1212 roku. Proszę Państwa, każdy z tych przypadków no, wymagałby osobnego rozważenia. Ja tej kazania św. Bernarda Sklełowa nie będę e, komentował, bo w moim przekonaniu one się bronią same. E, znaleźlibyśmy całą masę e, wypowiedzi znacznie bardziej radykalniejszych i, i, i wypowiedzi, które e, sieją nienawiścią, a które są e, wygłaszane przez osoby... E, no, którym się nikt nie odważy takiego zarzutu uczynić, że są one fan fanatykami świetkości, demokracji czy tego typu rzeczy. Więc się um, tego Bernarda Sklerwo e, w spokoju, bo on się broni sam. E, jeśli chodzi o ekscesy ludowej krucjaty, to tutaj e, trzeba o tym pamiętać, Państwa, że e, ten pochód ludzi, którzy byli totalnie nieprzygotowani do tego, którzy byli nie mieli zielonego pojęcia, gdzie oni mają iść, wiedzieli tylko, że na wschód, e, w dużym stopniu był rewolucją. Tak to jest określane przez takich myślicieli chrześcijańskich, jak Chesterton, czy ewentualnie Hilary Belloc, którzy wychodzili z założenia, że ta pierwsza kucjada była tak naprawdę znacznie bardziej procesem rewolucyjnym, takim oddolnym odruchem mas, niż ewentualnie niektóre rewolucje, które wybuchały w XIX czy XX wieku, a które, były, które posiadały swoje ukryte jakieś mechanizmy i sprężyny, które doprowadzały do nich. To jest pierwsza rada istotna rzecz. I nad tym po prostu, na tym ludźmi nie dało się zapanować. To jest prosta sprawa. Przywódcy kurcjaty rycerskiej, przywódcy polityczni, papież wzywał do tego, żeby pozostać w spokoju, żeby nie wychodzić, nie wyruszać samodzielnie. No po prostu nikt ich nie chciał słuchać. Natomiast kurcjata dziecięca, proszę pamiętać o tym, była potępiona przez papieństwo. Papieństwo nie przyłożyło do niej żadnej ręki. Tutaj najczęściej te argumenty są takie, że ten sam fanatyzm religijny doprowadził i pchnął te dzieci do tego, że one w pewnym momencie występowały. Ale tutaj musielibyśmy skupić swoją uwagę na specyfice XIII wieku na pojawiających się, na rodzących się w tym czasie ruchach, które bynajmniej nie miały nic wspólnego z ortodoksją katolicką, a które no, zaczęły się rzeczywiście szerzyć w niektórych częściach Europy Zachodniej, a przeciwko którym powołano do życia takie zakony jak zakon franciszkanów, czy ewentualnie zakon dominikanów, które miały przeciwko tej kucjacie dziecięcej występować. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, tutaj mamy do czynienia z próbą zdeprecjonowania samego procesu historycznego, jakim były wyprawy krzyżowe, przy no, prostym odwołaniu się do tego, że to był ruch fanatyczny, fanatyczny, albo doprowadził do fanatyzmu, a więc ze względu na jego charakter religijny jest on ruchem złym. Można by było no, tutaj się zastanawiać nad tym, czy, czy rzeczywiście mamy do tego po prostu moralne prawo. Profesor André Ochet autor bardzo y, dobrej książki na temat średniowiecza pod tytułem Duchowość średniowiecza, stwierdza w pewnym momencie tak, y, fakt, że tysiące kobiet i mężczyzn przystąpiły do ruchu i gotowe były znosić cierpienia w imię miłości do Boga, dochodzi głębokiej wrażliwości mas na wielkie duchowe problemy chrześcijańskie. I ja bym proponował, żeby tutaj ten punkt widzenia przyjąć, że wyprawy krzyżowe tak naprawdę były efektem głębokiej religijności Europy głębokiego przeżywania religijnego i yy, jakby to powiedzieć, yy, głębokiego pojmowania rzeczywistości religijnej. A mianowicie dla tych ludzi te sprawy były rzeczywiście sprawami kluczowymi. Oni się nie specjalnie zastanawiali w wielu wypadkach nad tym, yy, czy ten swój dobytek zostawić, czy nie. Wielu go zostawiało bez tego, o czym historycy z lubością piszą zabezpieczania i wpisywania gdzieś do specjalnych ksiąg i rejestrów, żeby ewentualnie to odzyskać, albo z myślą o tym, że się uda coś zdobyć i wykroić na Bliskim Wschodzie, co też z bardzo wielką lubością historycy niejednokrotnie podkreślają. Proszę Państwa, żeby pokazać mizerię tego argumentu, proszę zwrócić uwagę, myśmy się musieli zastanowić nad tym moralnym osądem. Co było lepsze? Lepszy i Krucjacie, dziesiątki tysięcy ludzi wyruszyło na wschód, żeby odbić grób Chrystusa i wyzwolić wschodnich chrześcijan z tej niewoli muzułmańskiej, którą oni w pewnym momencie popadli. Czy lepsze było to, że w 1290 roku, jak już to wszystko się sypało, jak już to wszystko dogorywało, z Europy przyjechało do Antremer, czyli na Bliski Wschód tylko dwóch rycerzy. Co było lepszego? I co lepiej o Europie świadczy? Czy ten pierwszy moment tego procesu, czy ta pierwsza krucjata, czy może ten schyłek i już praktycznie zupełny upadek państw chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Mi się wydaje, że odpowiedź jest tutaj zupełnie e, oczywista i, i nie ma tutaj e, specjalnie co się na tym e, rozchodzić. Proszę zwrócić uwagę, że my tu mamy do czynienia właśnie z taką głęboką teofobią i głęboką niesprawiedliwym podejściem do chrześcijaństwa. Usprawiedliwienie można znaleźć dla każdego, prócz katolików, prócz chrześcijan. I to nie jest gołosłowność. Ja tutaj się powołam na kwestię rozruchów w Paryżu, które praca lewicowa potrafiła sprowadzić wyłącznie do kwestii rozruchów i podpalania samochodów. Nie informując o tym, że podpalano również kaplice, podpalano również kościoły, podpalano wszystko to, co kojarzyło się z Europą. Podpalano na przykład yy, biblioteki. To, co po prostu im się kojarzyło z Europą, było traktowane jako coś wrogiego, coś, co należało w tym momencie zniszczyć. Tutaj jakoś no, zrozumienie te ruchy chuligańskie w Europie Zachodniej uzyskały bez najmniejszych problemów i nikt specjalnie się nie odwoływał ani do fanatyzmu, ani do jakichś tego typu niesympatycznych rzeczy. I Państwa... No, wiem, że ja już tutaj troszeczkę za długo mówię i już będę powolutku kończył. Argument jeszcze jeden. Wyprawy były przejawem europejskiego antysemityzmu. Proszę Państwa, jest to argument... Po pierwsze niehistoryczny, bo samo pojęcie antysemityzmu rodzi się dopiero w XIX wieku. Wcześniej mógł się mówić co najwyżej o antyjudaizmie. I tutaj już chociażby z tego powodu on jest nieadekwatny i niewłaściwy. Najczęściej przywołuje się w tym przypadku ekscesy krucjaty ludowej, tego co dokonały bandy Waltera Bezmienia czy ewentualnie Piotra Pustelnika. To były pogromy, jakie dokonywano na ludności żydowskiej wzdłuż trasy przemarsu. Ale ja bym chciał tutaj już od razu zwrócić uwagę Państwu na jeden bardzo istotny fakt, który już w tym, w tym momencie się specjalnie nie przytacza. Oni nie wyżywali się tylko i wyłącznie na ludności żydowskiej, a mianowicie trasa przemarszu była pasmem grabieży również względem ludności chrześcijańskiej. Została starty z powierzchni ziemi miasto niż przez tą krucjatę domu. Ucierpiał bardzo mocno w na, w trakcie przemarszu w ludowie Ludowej Belgrad i chrześcijanie, którzy mieszkali w Belgradzie. A mianowicie o to się tutaj rozchodziło, ja już mówiłem. Bardzo często te, y, potężna, ta potężna masa wieśniaków, ona nawet nie specjalnie wiedziała, gdzie ona jedzie. Oni wsiedli na wozy, załadowali swoje rodziny i jak wjeżdżali na jakikolwiek pagórek, a pojawiały się jakieś mury, już po paru dniach marszu, to się pytali, czy to jest Jerozolima. Oni nie mieli w ogóle pojęcia o tym, jak to jest daleko. Szybko skończyła się żywność. Byli święcie przekonani o tym, że no, nie będzie najmniejszych problemów, bo jako że oni przecież służby Boże idą na wschód walczyć i poświęcać się dla Chrystusa, to wszyscy będą im dawali darmo żywność. Problem polegał na tym, że traca ich przemarszu nie była teraz przygotowaną przez cesarza bizantyjskiego. On przygotował potężne zapasy żywności wzdłuż zupełnie innej drogi. I ta y, krucjanta ludowa musiała sobie w wielu wypadkach zdobywać żywność sama. Y, o, do momentu, kiedy posiadała jakieś zapasy, jakieś pieniądze, to nie było z nim specjalnych problemów. Ale w pewnym momencie tych pieniędzy brakło i rozpoczęły się grabieże. Ale jak już podkreślam, proszę Państwa, nie były to tylko i wyłącznie grabieże dotyczące ludności żydowskiej, również ludności chrześcijańskiej. Ta krucjata, tak na marginesie, nigdy nie dotarła do Ziemi Świętej, ponieważ została rozbita od razu po przeniesieniu jej przez flotę bizantyjską na teren Azji Mniejszej. Natomiast chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że Żydzi w momencie y, tych wypraw krzyżowych, pierwszej czy, czy drugiej czy, czy, czy trzeciej, y, otrzymywali zawsze potężną opiekę ze strony Kościoła i władz świeckich. W trakcie pierwszej wyprawy krzyżowej pojawiła się plotka o tym, że w 1095 roku y, doszło do pogromu w Rumanu. Ta plotka, która później, jak się okazało, no nie miała żadnego potwierdzenia i do żadnego pogromu nie doszło, a która spowodowała strach wśród gmin żydowskich, spowodowała to, że przywódca kurcjaty rycerskiej, Gotryb z Lotaryngi, w imieniu cesarza objął wszystkie gminy żydowskie swoją własną opieką, a te gminy zagwarantowały, że rycerzom, którzy będą szli na wschód, zagwarantują żywność i wszelkie potrzebne rzeczy. Tak samo w trakcie tej pierwszej kurcjaty było z poszczególnymi hierarchami kościelnymi, którzy otaczali Żydów opieką. Tutaj mógłbym przytaczać szereg imion i tytułów biskupich. Może odwołam się tylko do tego, który może jest tutaj najbardziej nam znany, a mianowicie biskupa Pragna Kosmasa, który również był jedną z takich osób, które w trakcie tej kurcjaty objął opieką ludność żydowską zamieszkującą Pragę. Proszę Państwa, więc tutaj no mamy do czynienia z pewną dezinformacją, jeśli chodzi o te kwestie związane z wyprawami krzyżowymi. Natomiast niewątpliwie dojście krzyżowców do Jerozolimy związało się z, w pierwszym momencie z szeregiem prześladowań, jakie dotyknąły Żydów. I tutaj trzeba było zrozumieć, z czego to wynikało. Mianowicie wynikało z dwóch bardzo istotnych elementów. Pierwszy element to jest poparcie, jakiego w pewnym momencie, kiedy te tereny były zajmowane przez muzułmanów, Żydzi udzielili muzułmanom. To, co powodowało głęboką niechęć wschodnich chrześcijan, którzy zamieszkiwali na tych terenach. Ta niechęć, niejako została przeniesiona na krzyżowców w pewnym momencie. W jednym programie brali udział nie tylko rycerze z Europy Zachodniej, ale również przedstawiciele Kościołów Wschodnich. To jest pierwsza bardzo istotna rzecz. Druga dotyczy tego, że w momencie, kiedy ta krucjata doszła do Jerozolimy, to proszę pamiętać, stała się na w samym mieście nie tylko z oddziałami muzułmańskimi, ale również z oddziałami powołanymi do obrony miasta przez ludność żydowską. To spowodowało bardzo yy, no, surowe represje ze strony chrześcijan, ale chciałbym od razu tutaj y, bardzo mocno podkreślić, a my już o tym doskonale wiemy z analizy źródeł historycznych, że te represje nie trwały długo. My kilka lat po zakończeniu pierwszej kurcjaty mamy szereg informacji o tym, że rodziny żydowskie, rodziny bardzo dobrze sytuowane zamieszkują najbardziej luksusowe dzielnice Jerozolimy, że handlują z chrześcijanami, że po prostu cieszą się zupełnym poważaniem, z zupełnym respektem na terenie tych chrześcijańskich państw, które powstały na terenie Bliskiego Wschodu. Chciałbym tutaj mocno podkreślić, że jeśli już mówić o dobrym społeczeństwie, tak zwanym multikulturowym, jak to politycznie poprawnie intelektualiści mówią, stawiając je nam za wzór, to społeczeństwa, które były takim wzorem, Rzeczywiście, tam te pierwiastki łacińskie, wschodnie, jeśli chodzi o chrześcijańskie pierwiastki, żydowskie, a również muzułmańskie, przenikały się i potrafiły rzeczywiście w pewnym momencie ze sobą koegzystować, niekoniecznie zawsze na wojennej ścieżce. Ten eksperyment pod tym względem rzeczywiście się powiódł z Państwa. Więc tutaj e, chciałbym, żeby, żebyśmy zapamiętali, żeby Państwo zapamiętali o tym, że nie zawsze tak było, że Żydzi byli prześladowani w trakcie tych wypraw krzyżowych, e, a to, co bardzo często e, się tutaj przytacza na, e, jako dowód tych prześladowań, no jest e, w wielu wypadkach e, no, bądź mocno przesadzone, bądź wynika z e, niepełnego obrazu sytuacji, jaki, z jakim mieliśmy do czynienia bądź w Europie, bądź na, ewentualnie na terenie e, Bliskiego Wschodu. No można by było jeszcze sporo mówić o tym. A to na argumentach, żeby prawa krzyżowe były pasmem grabieży i gwałtów, że były spowodowane chciwością Europejczyków. No ale, proszę Państwa, no tutaj prosta sprawa, który z wielkich procesów historycznych nie miał celów ekonomicznych, celów szybkiego wzbogacenia na widoku. Podwój dzikiego zachodu, podwój Kananu przez Jozłego, który znamy ze Starego Testamentu, również, przecież Mojżesz, przemawiając do, do plemion Izraela, mówi im o tym, że będzie to kraina mlekiem i płyną którym zdobędą wielkie bogactwa i zapał religijny jest pobudzany w tym momencie również zapałem yy, chęci zysku i, i zdobycia yy, dobrobytu materialnego. Musimy o tym pamiętać, więc nie tylko i wyłącznie wyprawy krzyżowej, to nie jest tylko i wyłącznie pewna przypadłość chrześcijan. Tutaj pięknie bronił w tym momencie yy, krzyżowców Chesterton, stwierdzając, że tam gdzie ludzie tam po prostu występki i ewentualne yy, tego typu yy, niesympatyczne yy, ekscesy. Proszę Państwa, ekscesy, które były po obydwu stronach. Rzeczywiście ludność Jerozolimy jest wycięta przez Krzyżowców w 1999 roku, przez, w, momencie, w momencie zdobycia miasta, ale musimy pamiętać, że to samo spotkało w trakcie tej samej wyprawy krzyżowej wcześniej chrześcijańską ludność Antiochii, która została w bardzo brutalny sposób potraktowana przez świat muzułmański. To spotykało chrześcijan przykładowo w 1144 roku w Edeście, gdzie wojska Zangiego dokonały mordu na chrześcijan to spotkało również ludność Królestwa Jerozolimskiego w momencie, kiedy ona znalazła się w zasięgu, w posiadaniu wojska Bajbarsa, co zostało pięknie opisane, pięknie, ale i tragicznie opisane przez biskupa Terpolisu Gabriela, który tą całą sprawę no, bardzo dokładnie opisał i te wszystkie zbrodnie muzułmańskie zostały tam w dokładny sposób udokumentowane. A więc muszę pamiętać, ta wojna była bezwzględna w niektórych przypadkach po obydwu stronach i nie było w niej Pardon. To myślę, że bardzo dobrze jest pokazane w książkach, zwłaszcza aktualnie w książkach pisanych przez amerykańskich historyków. Oni mają w tym swój interes, oczywiście, interes polityczny. Tutaj można by było na dwie takie książki zwrócić uwagę na pracę Jamesa Harpura, która poświęcona jest wyprawom krzyżowym. Nazwane one są tutaj w tym momencie pasmem 200 dwustuletniej wojny między islamem a chrześcijaństwem. Czy ewentualnie również pracą, wartą w moim przekonaniu zapamiętania pod redakcją Tomasa Maddena pod tytułem Krucjaty, to jest taka popularyzatorska książka, a już sam redaktor tutaj gwarantuje bardzo wysoki poziom tej pracy historycznej i też dość specyficzne spojrzenie amerykańskie spojrzenie na wyprawy krzyżowe przez pryzmat starcia cywilizacji, które jest teraz bardzo modne w Stanach Zjednoczonych. Zresztą sam Madden jest publicystą, stałym publicystą konserwatywnego National Review i stale tam publikuje teksty, w których walczy z polityczną poprawnością, stąd też ta praca jest myślę, że warta tutaj zaprezentowania i ewentualnie przytoczenia. I proszę Państwa, i ostatnia już rzecz, żeby Państwa nie zamęczyć, wyprawy krzyżowe doprowadziły do zniszczenia bizancją i wykopały przez przepaść pomiędzy katolikami a prawosławnymi. Jest to y, pogląd, y, który w sumie jest poglądem, no, nazwijmy to tak w miarę nową, zaprezentowanym przez historyka, który jest najbardziej znany i utożsamiany z badaniem wypraw krzyżowych przez Stevena Ransimana, y, wielkiego ekscentryka, już nieżyjącego, przyjaciela George'a Orwella, okultysty i oficjalnego wolnomularza, y, który zajmował się tym y, problemem i w Polsce jest znany z y, tej gigantycznej, przytomowej historii wypraw krzyżowych. Y, on wychodził z założenia, że tak naprawdę Rzym y, a antyk przetrwał wyłącznie w Bizancjum, że tą Europą Zachodnią to się nie ma co specjalnie zajmować tym fanatyzmem katolickim i w ogóle tymi władcami barbarzyńskimi Europy Zachodniej. I patrzył na cały ten proces przez ten dokładnie pryzmat, a więc to, co się stało z Bizancjum w 1204 było dla niego największym barbarzyństwem w dziejach świata i to jest cytat z jego książki. To była najstraszniejsza rzecz, jaka mogła nastąpić. Ten pogląd szybko został zaadoptowany na potrzeby i dialogu i na potrzeby politycznej poprawności, ale on w świetle dzisiejszych badań historycznych tak naprawdę się już autentycznie, ja tutaj mówię z pełną odpowiedzialnością, się już nie broni. Jest doskonała książka wydana w języku polskim na, dokładnie na ten temat która dokładnie skupia się tylko i wyłącznie na tym jednym, tym, jednym, tym jednym aspekcie i tutaj Jonathan Harris, profesor Uniwersytetu Londyńskiego pokazuje, że tak naprawdę no Bizancjum było skazane na klęskę, można się wręcz dziwić że ta klęska nastąpiła tak późno a między wierszami można wyczytać że tak naprawdę tak późno nastąpiła dzięki wyprawom krzyżowym, które no stanowiły odsunięcie świata islamu od Bizancjum i pozwoliło te wyprawy krzyżowe stworzenie chrześcijańskich państw pozwoliło na odciążenie cesarstwa bizantyjskiego od zagrożenia muzułmańskiego. Stąd tak długo te państwo było w stanie przetrwać, bo gdyby do wypraw krzyżowych nie, nie doszło, to padłoby ono znacznie wcześniej. To, co jest bardzo istotnego w pracy Harisa, to yy, pokazanie bardzo istotne i położenie nacisku na to, że Bizancjum nie potrafiło się do nowych warunków przystosować. Te państwo było państwem gnijącym, i on o tym wprost pisze. Te państwo nie miało elastycznej polityki, e, która potrafiłaby szukać nowych aliantów. E, patrzyło w dalszym ciągu z potężną wyższością na e, papieża i na władców Europy Zachodniej, więc z jednej strony prosiło o pomoc, a z drugiej strony traktowało tą pomoc jako po prostu taką doraźną, doraźne wspomożenie na zasadzie przesłania najemników. E, tutaj szereg e, wydarzeń z e, dziejów Wypraw Krzyżowych pokazywałoby to. E, Mianowicie zachowanie cesarza Aleksego w trakcie pierwszej krucjaty, kiedy on no, w pewnym momencie w 1997 roku po zdobyciu przez krzyżowców Nikei zajmuje tą twierdzą przed przed właśnie krzyżowcami, dogadując się potajemnie z władcami muzułmańskimi, czy korespondencja dyplomatyczna Bizancjum z Fatymidami, która pokazywała, że tutaj no nie patrzono zbyt pozytywnie na przywódców wypraw krzyżowych, czy sojusz Bizancjum z Saladynem przeciwko Fryderykowi I barbarosie, którego nawet co możemy wyczytać z niektórych listów, a one są łatwe do znalezienia w internecie, więc polecam. Można wyczytać, że nawet planowano sprzątnięcie po prostu cesarza, który szedł na czele wyprawy krzyżowej, bo los chciał, Bóg chciał i cesarz się utopił w rzece, więc sprawa została załatwiona niejako samodzielnie, ale planowano go zatruć i... Rzeczliwi przestrzegali Fryderyka Barbarossa żeby bardzo uważał na siebie w momencie, kiedy się znajdzie w Bizancjum. W każdym razie plany rozbioru Bizancjum i usunięcia tego państwa jako przeszkody w normalnych działaniach krzyżowców były już znacznie wcześniej, przed 1204 roku. To były plany Boemunda, Hrabiego Tarentu, Normanina z południa Italii, papieża Paschalisa. To były plany św. Bernarda Sklerwo, który również zgłaszał coś takiego. No, w pewnym momencie doszło do 1000, 1204 roku, do tego, że czwarta krucjada się wymknęła spod kontroli i po wplątaniu jej w dynastyczne problemy e, samych, e, samych cesarzy bizantyjskich no, wylądowała tam, gdzie nie miała. I rzecz, która często jest niejako no, gdzieś tam zatajana, to to, że była ona potępiona przez papieża. Papież za to, że oni nie pojechali do Ziemi Świętej, obłożył krzyżowców ekskomuniką. E, proszę pamiętać o tym, że no, zdobyto, złupiono miasto, ale dla Europy były również wypływające z tego pewne korzyści. Korzyści w postaci napływu ksiąg z Bizancją, które doprowadziły do ożywienia intelektualnego Europy Zachodniej, ale też straty moralne, rzeczywiście zniechęcenie w niektórych przypadkach wyznawców prawosławia, wyznawców schizmy wschodniej do katolicyzmu, ponieważ no, Unia została tam po prostu narzucona siłą nie przez władzę religijną, ale przez władzę po prostu e, polityczną. Niemniej ja bym tutaj tak nie dramatyzował, bo jeszcze niejednokrotnie dochodziło do zbliżenia między Bizancją, e, a pomiędzy chrześcijaństwem i e, obydwie siły polityczne potrafiły, jeśli tylko i wyłącznie chciały do, ze sobą dobrze e, współpracować, o czym jakoś też specjalnie się e, nie informuje i, i, i po prostu o tym nie mówi. Proszę Państwa, z tego wszystkiego, co powiedziałem, ja myślę, że niezbicie wynika, że Krucjaty się nazna one naznaczyły na wieki historii Europy. I to nie jest tylko i wyłącznie ten czerwony krzyż, który nam się kojarzy z y, czymś pomocnym, z czymś, co niesie pomoc, zajmuje się sprawami charytatywnymi, a to korzeniami tkwi w wyprawach krzyżowych. Bo to chodzi dokładnie o ten symbol, który z tych wypraw krzyżowych się wywodzi. Y, one są w moim przekonaniu, symbolem poświęcenia, symbolem honoru, niezłomności, służby Bogu Kościołowi, służby, służby Europie i to tej prawdziwej Europie, a nie tej wydumanej gdzieś tam za biurkiem. One dały w Europie niesamowitych bohaterów I nie możemy o tym e, zapominać. Dały świętego Bernarda z dały świętego Franciszka, świętego Ludwika, króla Francji, e, takich ludzi jak e, Wilhelm z Bajżu, jeden z e, wielkich mistrzów zakonu templariuszy, który zginął w obronie, e, obronie tylu. E, dały Gotfryda z Lotaringi, który nie chciał w Jerozolimie nosić złotej korony, w miejscu, w którym, w którym Chrystus nosił koronę cierniową. Dały takiego króla Jerozolimy jak Baldwina IV, trendowatego, który był młodzieńcem, chorym na trąd, a mimo wszystko z przywiązaną do przegubu ręki, bo już nie miał dłoni, mieczem dowodził armią chrześcijańską przeciwko zagrażającym armiom muzułmańskim. Dało taki, takie postacie jak Boemunda, Hrabiego Tarentu, czy ewentualnie jego krewnego Tancreda, które były niesamowitymi postaciami, myślę, że postaciami wręcz wzorowymi. Sami Normanowie złożyli w trakcie tych wypraw krzyżowych niesamowitą daninę krwi, bo całe rycerstwo poległo w pewnym momencie na Ager już sama nazwa tego miejsca, nazwana tak przez Normanów, czyli pole krwi, gdzie praktycznie została ona wycięta w pień przez wojska muzułmańskie. Czy takie postacie jak również Normanin, chorąży Robert y y Kroniki, kroniki Anonima dzieje pierwszej Krucjaty, który uratował sytuację i całą armię chrześcijańską w bitwie pod Dorylejami. To są niesamowite postacie z samych wypraw krzyżowych, ale również inspiracja, jakie te wyprawy krzyżowe dały. To była inspiracja kulturalna, inspiracja intelektualna, ale i polityczna. Don Juan de Austria, przywódca młody chłopak 18-letni, który dowodził flotą chrześcijańską w bitwie pod Lepantowa, który siebie uważał za e, krzyżowca. Krzysztof Kolub, który umieszcza czerwone krzyże na swoich własnych statkach i wychodzi z założenia, że jest e, takim e, człowiekiem jak rycerz krzyżowy, który ma szerzyć wiarę e, na tych nowych... E, on nie wiedział oczywiście, że to będą zupełnie nowe e, kontynenty, ale my już to po prostu wiemy na tych nowych kontynentach. E, Władzka Waleńczyk, król polski, król Węgier, który również jako krzyżowiec brał udział w działaniach przeciwko Turkom i wiemy o tym, że pole rok 1241 i walka przeciwko najazdom tatarskim, która doprowadziła w pewnym momencie na krótki okres czasu, że zwaśnione kraje księstwa polskie, Królestwo Czech i Królestwo Węgier, które nie chciały prowadzić wspólnej polityki, na króciutki moment zjednoczyły się, żeby się przeciwko temu zjednoczeniu, przeciwko temu zagrożeniu przeciwstawić. Ludwik Jagiellończyk, kolejny król z polskiej dynastii, który również poległ w walkach z Turkami też siebie uważał za Rycerza Krzyżowego, czy ewentualnie Jan III Sobieski, który powstrzymał nawałnicę turecką w bitwie pod Wiedniem, a o którym również później pisano poematy i mówiono w całej Europie jako o Rycerzu Krzyżowym. Więc proszę zwrócić uwagę, to po prostu niesamowite postacie, które czerpały z tego wszystkiego. Czerpały z tego dziedzictwa europejskiego, które teraz jest gdzieś wskazywane na zapomnienie, traktowane z lekceważeniem albo opluwane. Proszę Państwa, w momencie, kiedy się pojawił nowy nowym, już to nie byli Turcy, a stali się nim bolszewicy, również wyprawy krzyżowe stały się tutaj inspiracją dla młodego pokolenia. Czy to dla ludzi pokroju Wrangla, który nawet książkę napisał i zatytułował ją Biała Krucjata, a opisująca walkę z bolszewikami na terenie Rosji, prowadzonej przez Białą Gwardię Rosyjską. Czy powstanie generała Franku, które zostało określone krucjatą antybolszewicką. Czy meksykańscy który również siebie nazwali rycerzami Chrystusa, walcząc z laicką i antykatolicką republiką meksykańską, która była popierana przez Moskwę. Czy wreszcie wielu młodych antykomunistów, którzy poszli do walki z bolszewikami w trakcie II wojny światowej, a czy mieli to dokładnie z takich pobudek wychodząc założenie, że jest to największe zagrożenie dla Europy i trzeba po prostu przed nim się bronić. Proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że zostaje nam bardzo prosta droga wyboru. Mamy dwie rzeczy do wyboru. Albo historię Europy, w której są wyprawy krzyżowe, albo historię Europy z... Volterem, Diderotem z ich koncepcjami. Historia Europy, która kończy się jednym wielkim kołchozem i kończy się po prostu wielkim ludobójstwem. I, proszę Państwa, ja tutaj, tutaj mówię o tym i bronię tych wypraw krzyżowych nie po to, żeby mówić o tym, że należy chwycić za broń, bo byłby to zupełny absurd. Ale po prostu postawić swój umysł i swoje zdolności, swoje ciało do dyspozycji Chrystusa, bo tutaj jest to chyba najistotniejsze i to jest chyba największa inspiracja, jakiej dają nam wyprawy krzyżowe. Po prostu trzeba zwrócić uwagę na to, na co zwracała uwagę święta Katarzyna ze Sienny, która wychodziła z założenia, że krucjaty dawały dobrodziejstwo w postaci uświęcenia ochotników. I to jest chyba najistotniejsza rzecz, jaką możemy z wypraw krzyżowych zaczerpnąć. Dziękuję bardzo. To wszystko. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Nie wiedzieli jak człowiek właśnie który czegoś nie wie, jak łatwo go manipulować, jak łatwo go za pomocą propagandy, za pomocą jednostronnych mediów czy zaplanowanej akcji, jak łatwo tą jego świadomość jest okaleczyć, zniekształcić i całkowicie nie inaczej pokazać rzeczywistość niż ona miała miejsce, żeby nie być słowem, to właśnie jakby z dzisiejszych sytuacji fakty, o których nam mówią, znajomi się gdzieś na przykład na Stanach Zjednoczonych, na przykład, że to Polacy właśnie yy, yy, mordowali, że w czasie wojny są odpowiedzialni za Polokację. Ale to tak no, na marginesie o tym jest. Mówiłem do niedawna, tą taką wzorcową książką była książka Stevena Ransimana, dzieje, dzieje wypraw krzyżowych, czy historia wypraw krzyżowych, czy tomowa, y, która w wielu wypadkach została już zrewidowana w tym odniesieniu zwłaszcza do relacji pomiędzy chrześcijańskimi państwami na Bliskim Wschodzie i Europy Zachodniej, a Bizancją. I tutaj y, taką książką warto przynajmniej zapamiętanie, że coś takiego jest. I że warto również do sięgnięcia. jest wydana po polsku książka Jonathana Harrisa pod tytułem Bizancjum i Wyprawy Krzyżowe. Ta praca, w sumie niepozorna książka wydana przez Bellone, jak już mówiłem, no, pokazuje i rewiduje wcześniejsze spojrzenie Ransimana. Profesor z Londynu był, nie chciałbym teraz prowadzić Państwa w błąd, ale chyba nawet uczni, Stephana Ransimana, stąd jest to o tyle bardziej interesująca sprawa, że rewiduje swojego mistrza. Tutaj chciałbym jeszcze polecić te książki, które ja już wspomniałem, bądź Tomasa Maddena, książka pod tytułem Krucjaty, ja już wspominałem tego historyka, on jest redaktorem całości, to jest zbiór po prostu tekstów, które zostały napisane przez kilku historyków i opisują na całości, całościową wyprawę krzyżowe. Jest to profesor Uniwersytetu St. Louis w Missouri publicysta konserwatywnego tygodnika National Review, związanego tak umiarkowanie z tymi kręgami buszowskich neokonserwatystów. Możemy się z nimi w Polsce nie zgadzać, ale pod względem spojrzenia na same wyprawy krzyżowe, no, stara się on je pokazać od strony takiej bardziej apologetycznej. Ja wiem, że to teraz z punktu widzenia osoby, która zajmuje się a ja muszę przyznać, że zajmuję się amatorsko kwestiami wypraw krzyżowych, aktualnie zawodowo muszę się poświęcać historii najnowszej. Więc tutaj może to być takie troszeczkę dziwne, że ja zwracam uwagę bardzo mocno na apologetyczny charakter tych książek, ale powiem tak, kiedyś zwrócił mi na to uwagę mój kolega, że katolicy potrzebują jak wody, dobrego mówienia o swojej własnej historii. Tego, żeby mogli spojrzeć na dzieje Kościoła, nie przez pryzmat e, awantur papieskich, trójpapiestwa, e, palenia na stosie, czyli tego wszystkiego, co zawdzięczamy Wolterowi i jego negatywnej kampanii propagandowej przeciwko Kościołowi, a co było potem powtarzane przez takie e, e, persony, jak różni historycy komunistyczni, których również dość sporo było w Polsce już nie przytaczać nazwisk tych panów, bo po co im robić specjalną reklamę. Niektórzy z nich jeszcze po prostu sobie żyją i mają się dobrze. W każdym bądź razie, w każdym bądź razie, że te prace są bardzo potrzebne. Stąd moje moje zwrócenie uwagi na książkę pod, książkę pod tytułem Krucjaty pod redakcją Thomasa Maddena. Ewentualnie również bardzo interesująca książka, też pod redakcją tutaj w tym przypadku Jamesa Harpura, również amerykańskiego historyka krucjaty, wojna dwustuletnia, starcie między krzyżem a półksiężycem. No to też jest taka książka, która w całościowo pokazuje tą całą sprawę. Natomiast jest szereg prac, które już badają pewne wycinki, bo my już rzeczywiście się zajmujemy, na przykład bardzo pasjonujące i interesujące jest spojrzenie samego świata islamu na wyprawy krzyżowe. Do tej pory żeśmy patrzyli wyłącznie z naszej perspektywy, perspektywy nie chciałbym powiedzieć tej chrześcijańskiej, ale nazwijmy to tak umiarkowanie człowieka zachodu, bo też w ten sposób patrzyli ci antykatoliccy historycy. A tu się okazuje, że spojrzenie właśnie przez pryzmat świata islamu jest również bardzo interesujące i to jest właśnie ta książka Franco Cardiniego Europa a Islam, która została wydana przez Uniwersytet Jagielloński. Jest to trudna do czytania książka, ale powiem Państwu, że jeśli się przemnie przed nią, uzyskuje się tak potężny zasób argumentów do zbijania niektórych tez, że coś niesamowitego, no sam profesor Cardini jest już niesamowitą postacią, jest to osoba, no, pierwszorzędnego formatu, z którą bardzo, którą bardzo ceni się w Watykanie, jest ona tam rzeczywiście doceniana. Druga sprawa to również, myślę, że dość istotna kwestia samego profesora, który jest osobą związaną z środowiskami, no, działającymi na rzecz Europy Ojczyzn, działającymi na rzecz Europy chrześcijańskiej, z takiego Stowarzyszenia Kulturalnego Identita Europea. Jest działaczem no, konserwatywnego skrzydła MSI, czyli Wąskiego Ruchu Społecznego. Też z tego powodu często go bito po głowie i te książki zbudzały straszliwe kontrowersje, które on pisał, a zajmuje się tym tematem od 1972 roku, czyli od długiego, długiego czasu. W 99 powstała taka książka właśnie o wyprawach krzyżowych, która zbudziła sensację. On był często zapraszany do mediów w Polsce, o ile nie wiadomo chyba tylko tygodnik niedziela publikował coś na temat Franco Cardiiego. ale książka Europa a Islam jest niesamowitej interesujące i bardzo gorąco ją Państwu polecam. Cena tej książki jest dość przystępna, a więc można ją zakupić, jest tam, wyprawy krzyżowe są tam również opisane od strony właśnie tego podejścia, jak to zmienia, modyfikuje spojrzenie na Islam, a modyfikuje go no, w specyficzny sposób. Rzeczywiście następuje wojna, ale, w tym, ale te dwie kultury nawzajem, no nie chciałbym powiedzieć, że przenikają się, ale wpływają na siebie. W świecie islamskim Europejczycy i Frankowie, a zwłaszcza kobiety z Europy, stają się uosobieniem no, czegoś niezwykłego, czegoś niesamowitego. W pierwszym momencie, kiedy pierwsza Krucjata następuje, dla niejednego Araba no, punktem honoru było zdobycie e, e, frankijskiej kobiety, zdobycie Europejki, bo tylko taka była w stanie, jego zdaniem, urodzić prawdziwego bohatera, prawdziwego wojownika autentycznie to są rzeczy, które wynikają po prostu z analizy tekstów bliskowschodnich, tekstów muzułmańskich, tekstów arabskich. Później jest to wpływ już na takiej zasadzie, że do kultury islamskiej przenika, przenikają, przykładowo przenika sposób postrzegania rzeczywistości do malarstwa, malowanie świata żywego, ptaków, zwierząt, ludzi, co do tej pory było praktycznie nie do pogodzenia. A więc zwrócić uwagę, że w dwie strony to szło. Z jednej strony luksus, który przybywa do Europy z Bliskiego Wschodu, zupełnie inny model życia, kosmetyki, korzenie, przyprawy korzenne, nowe kusty kulinarne, nowe, nowa moda nawet, musimy powiedzieć, która przebywa stamtąd, i architektoniczna, i moda w znaczeniu ubioru. No a w drugą stronę również pewne ideały, pewne idee, które przenikają do sztuki muzułmańskiej. Tak więc ja teraz oczywiście w wielkim skrócie to przedstawiam, ale w tej książce to po prostu wszystko znajdziemy, a znajdziemy to proszę sobie wyobrazić do XX wieku. No, dla Franco Cardiniego najistotniejsze było, żeby udowodnić to, że no, konserwatyści amerykańscy nie mają racji i Europa jest w stanie się dogadać ze światem muzułmańskim dać po prostu argumenty na poparcie tej tezy. Więc ta książka jest również bardzo interesująca. Gorąco polecam. Wyśmienite z punktu widzenia literackiego, pracę, reżim Pernod i wspaniałą książkę Kobiety w czasach wypraw krzyżowych. One mogą trochę trącić takim feministycznym punktem widzenia, bo pani profesor no, prezentowała taki, taki punkt widzenia i starała się tej kobiety z czasów średniowiecza porównać do Benazir Butto czy do innych kobiet ze świata polityki XX wieku ale same prace gwarantują naprawdę niesamowicie wysoki, wysoki poziom. No i już nie chciałbym tutaj się odwoływać do innych prac, bo te prace, poszczególne monografie władców, czy jakieś tego typu rzeczy, no rzeczywiście też wywodzą i jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Skoro nie mam więcej pytań, to serdecznie dziękujemy za niezmiernie tu ciekawy Również dziękuję. bardzo dziękuję za zaproszenie.